Przymawiam porządek od radości 73 sesji Rady Miejskiej w Kowalach. Jesteśmy w punkcie czwartym, którym jest sprawozdanie Burmistrza Miasta poważnie z działalności sesjami. Otrzymali Państwo sprawozdanie Pana Burmistrza i e, mam pytanie. Pan Burmistrz jest tam jeszcze z kamorowymi obywatelami e, naszego miasta. Czy mają Państwo do, do Pana Burmistrza jakieś pytania? Jeżeli tak, to ja poproszę Pan Burmistrz. Widzę, przechodzimy do punktu 5, w którym, jest w którym jest informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Bucharach. Komisja Budżetu spotkała się 18 i 25 sierpnia. Tematem posiedzenia Komisji była analiza budżetu i programu Miejskiego mieści i służby ratowniczej. 28 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Przemysłu Handlu Usług i Rolnictwa. Tematem posiedzenia Komisji był przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie naszego miasta. 28 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Było to posiedzenie wyjazdowe na ulicę, na ulicę Świętej Jany, w ulicę wiejską pod Górze i dyskusja nad problemami z wyjazdu i przyjęcie wniosków. 2 września ogłosiło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem było, była skarga Kikowa. 8 września odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, wyjazdowe na teren e, remontu Przegujemy na Stadionie Naszym oraz wyjazd na teren osiedla Wójkowie. 8 września odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury. E, było poświęcone omówienie organizacji kroku szkolnego w naszych jednostkach oświatowych na rok 2014 2015 Czy mają może Państwo pytania do Przewodniczących Komisji? Bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to informacja e, naszego przedstawiciela w Związku Gminy Bardzo proszę Pani czy Nie odbyło się w tym czasie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu siódmego, którym są pytania i interpelacje. Proszę bardzo, Pan Paweł. you <laughs> ulicy Leśnej. Widzę, że tutaj w budżecie pojawiły się środki. nie słyszę, proszę, Mam trzy pytania do Pana panie Burmistrzu. Pierwsze dotyczy y, remontu kanalizacji przy ulicy Leśnej. Widzę, że tutaj w budżecie pojawiły się środki na to zadanie. Chciałem się spytać, czy wykonanie tego zadania y, nastąpi przed zimą, ponieważ y, no, y, ta sytuacja tam wygląda tak, że gdyby przyszedł to by było te trzy jakieś wnioski, yy, czy jakieś będą zmiany istotne, czy też rzeczy zostały omawiane. Czy wtedy też stał wierze? Tak, tak, w tak 3, ale w ustawie. Tak, inwestor się wycofał, uważaliśmy, później tu, czy tak było? Przeodnienia, a sprzedaż nie I po prostu inwestor się wycofał. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Pana. Ja Pani Bobiuszki mam dwa pytania. Jedno jest może takie trochę zaszłości starych. Czy firma Skanska doprowadziła do stanu pierwotnego wszystkie tereny, na których prowadziła swoje prace? Na terenie gminy Kowary? Takie ostatnio rozmawialiśmy, jak ona byłem, no i tak się zastanawiałem, czy jak do tego pierwszego przetargu nie stanęła firma, która była zainteresowana kupnem tych reszty budynków na ulicy Jelenie Górskiej, to czy nie lepiej jest w wypadku miasta, też w wypadku Pana, dbając o interes nasz wspólny tutaj miasta i budżetu, poczekać na przykład i nie obniżać tej ceny na przykład za zbycie tych budynków, bo jednak no, firma jest zainteresowana, a obniżając kwotę o 20% no, to Wiele. budżet jest... Proszę bardzo Pani Kamilku. Panie Burmistrzu, dzisiaj otrzymałem informację, że w paragrafie od 903 oczyszczonym miastu wsi znajduje się kwota jeszcze o 40 tysięcy, która postawiła moment, by w którym Pan Burmistrz czyli e, podprzątanie czyli e, posprzątanie stają e, zarastających tego grudnia, który jest, która Mieszkańcy Mieszkańcy naprawdę zgłaszają już niejednokrotnie, że e, wstydnym w mieszkać w takim mieście, gdzie są porośnione, wszędzie było do śmieci. Wykonujemy Pana Burmistrza na jeden. Pan Burmistrz mógł wykorzystać z tej kwoty pieniądze. Są one zapisane w odpowiednim placu. Bo jeszcze mam tylko jedno pytanie do Pana odnośnie posiedzenia komisji, bo tutaj mam odpowiedzi na wnioski, ale myśmy chyba z tego co pamiętam, Pani Przewodnicząca Ujma pisała o wnioski odnośnie barierek na trybunie miejskiej w Kowarach, na stadionie, przepraszam, na stadionie miejskim w Kowarach. Chodziło o te barierki zabezpieczające u góry i na dole trybuny. Tu odpowiedzi żadnej nie mamy na te wnioski komisji, to nie wiem, czy ma się jako do tego odniesie. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu dziesiątego, którym jest rozpatrzenie projektu w jako pierwszą. Mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Kowary na wygłosowanie, ustalenia i odbieranie z numerowa w komisji wyborczej. Kto z Państwa ma pytania odnośnie projektu? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kowary na obody głosowania ustalania ich granic numerów oraz sieci podwodowych komisji wyborczej na podstawie obowiązujących przepisów. Uchwala się co następuje. coś uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy odłożeń Urzędu Miejskiego w Kowarach. Kto z Panów, z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10b. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie otworzenia na terenie miasta Kowala do głosowania w szpitalach, w Zakładach Pomocy Społecznej, w Uborach Doradniny, Rad Powiatów, z Miasta Stołecznego Warszawa oraz obok wójtów, burmistrzów i prezydentów miała zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Dotyczące projektu uchwały nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 września 2014 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Kowaru pod głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznych do, do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Wojewódz i Rad dzielnic Miasta Stołecznego Warszawa oraz Wójtów, Burmistrzów, Prezentów Miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym oraz w paragrafie drugim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podany podania do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach. Kto z Państwa i jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Stwierdzam że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10C. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2014. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania dotyczące projektu uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, paragrafie drugim i paragrafie trzecim. Paragraf nr 4. Wykonanie uchwały przewodniczącym Burmistrzowi Kowar. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych za przyjęciem uchwały proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Jedna osoba się wstrzymała, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 1. Przyjęcie zamknięcie sesji. Zamykam 76. sesji Rady Miejskiej w Kowalech. Dziękuję bardzo wszystkim za przyjęciem.